Naszym rozmówcą jest pan Rafał Filip, product manager produktów fungicydowych Ciech Sarzyna. Proszę przedstawić słuchaczom, czytelnikom z czym Państwo wychodzicie w tym roku na rynek? W tym roku wprowadzamy na rynek w czystej postaci Prochloras, zawierający 450 gram pod nazwą Procarb 450 EC. Jest to kolejny z fungicydów, który wprowadziliśmy w tym roku. W zeszłym roku na rynku pojawił się Ascalon 125 EC, zawierający substancję aktywną Flutriafol. Jest to produkt oparty na triazolu, który działa bardzo Szybko i interwencyjnie w zbożach, w związku z wypadnięciem lada moment substancji propikonazol flutriafol bardzo dobrze wpisuje się w strategię ochrony fungicydowej zbóż, jak i również rzepaków, także jest to alternatywą na rynku. To na tą chwilę to już macie, a co jeszcze planujecie, żeby zaspokoić potrzeby polskich rolników? Planujemy, planujemy jeszcze wprowadzenie dwóch, trzech fungicydów w tym roku, ale nie chciałbym mówić o jakie chodzi. Na razie tajemnica. To w takim razie, co y, państwo jako cieksarzyna proponujecie rolnikom jako ochronę w trzech podstawowych uprawach, jakie są, czyli rzepaku, kukurydzy, zboża? Jeżeli chodzi... O kukurydze to uzupełniliśmy portfolio o kolejny produkt Tezosar zawierający terbutylazynę. Dzięki temu posiadając już mezotrion w produkcie Juzan oraz Nikosulfuron w produkcie Nikosar 060 OD jesteśmy w stanie kompleksowo zwalczyć chwasty jedno- i dwuliścienne. Również na ten sezon wyszliśmy z ofertą gotowego paku, który nazywa się Tezosar Extra Box zawierający te trzy substancje są to jeden pak zawiera trzy produkty po jednym litrze drugi pak zawiera trzy opakowania po 5 litrów każdego z produktów jest zapakowany oddzielnie także jest gotowym rozwiązaniem dla rolników jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o zboża to jak zwykle mamy całą rodzinę Fastoksów. Możemy te chwastoksy wzbogacać również o amidosulfuron w produkcie Ambasador. Poza tym mamy również fluoroksypyr. Aczkolwiek głównym naszym nurtem, jeżeli chodzi o zwalczanie chwastów dwuliściennych, są produkty z rodziny chwastoks. To, co warto zwrócić uwagę, wprowadziliśmy... Fenuxar 069 OD, produkt zawierający fenoxaprop, głównie do zwalczania chwastów jednoliściennych w zbożach, posiada wspólną rejestrację z Fastoxem Turbo, także jest również rozwiązaniem kompleksowym dla rolników. Po połączeniu dwóch produktów, czyli fastoxu turbo oraz fenuxaru y, mamy kompletne rozwiązanie na chwasty jedno i dwuliścienne. Jeżeli chodzi o rzepak, to planujemy rozszerzenie naszych niektórych fungicydów y, właśnie o tą uprawę na ten rok. Jeżeli chodzi o to, co mamy teraz do dyspozycji, y, to mamy tebukonazol Tarczewan Extra 250EW. Jeżeli chodzi o herbicydy, y, to posiadamy szable, zawierającą Chlomazon oraz Fawory 300 SL zawierających Chlopy Reality. W tej chwili to jest początek nowego roku, a co od ubiegłego roku zmieniło się w Fastoxach? Tak, jeżeli chodzi o, o Fastoxy, to dokonaliśmy rozszerzeń rejestracyjnych, zarówno o nowe uprawy, jak i o spektrum zwalczanych chwastów. Zmiany dotyczą chwastoksu Turbo 340 SL, chwastoksu D, oraz chwastok nowy. Także w tym momencie możemy powiedzieć, że mamy pełną ofertę, jeżeli chodzi o rejestracyjne aspekty wszystkich zbóż ozimych i jarych oraz bardzo szerokie spektrum zwalczanych chwastów. A jak wyglądają w cichu na regulatory wzrostu? W zeszłym roku, czyli w 2019, wprowadziliśmy na rynek produkt zawierający trinek sapak 250 gram pod nazwą handlową Wincar. Jest to substancja aktywna bardzo. Bardzo znana, Sapak jako regulator wzrostu. Posiadamy bardzo szeroką etykietę rejestracyjną w większości zbóż jarych i zimych. W zaleceniach znajdziemy możliwość regulacji łanu jedno- i dwuzabiegowo.